Tak czeki, tak tak tak tak tak tak tak tak już tak czeki, tak tak tak tak tak czak, tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak nas, tak tak tak tak tak tak tak tak tak Lord Bishbach, ach sprawdź, to, przez nadzieję od niedawna jestem tu. Lord Bishbach, pocha też z tego stu Kuch, ustary, brakuje stary, nim stary, czary, mary, mojej dary, moich kut ofiary, pary. Boję twoje, troje stoję, się nie boję, kroję ją i goję, otwierając pokoje, nie uspokoję się. Kto się wie, nie, nie, ślednie, idnie, gdzie, gdzie, nie źleknie i wiecie, gdzie źleknie, wszystkie dnie na tle zwykle, ten sprawdzie, jest, sprawdzie, to ona, ona, czyli bór, pełen chmur, nie będę słuchał nikogo, pierdolony wzór, wzór dozwolony, don Pedro jest, też pay, pay, łas, Musisz kombinować, wiesz, moja droga Mój wybór, nie mów mi co robić, ma Pan na cyny, taki stan Wolny kraj, to pa. tego nie Mówią ci stan rzeczy stary Nie podoba się mi Ty stary, my, moje stare sny Nie ma miejsca w nich. na twój. Był, był, mery chain, mer chain, mery, mery chain Tyl mego życia, ktoś nie paści, nie wiem, się CD, jest, tu jest tu zebrani na tej sali, pełen respect, CDS, As tu jest Wszyscy tu zebrani na tej sali, pełen respekt, CDS, Asy tu jest wszyscy tu zebrani na tej sali Pełny respekt, CD, jest, yes, jest, tu jest, wszyscy tu zebrani na tej sali, pełen respect. Teraz mikrofon, utrzyma mi ja. ja Lord MG, pan nocy za dnia ja. Słowa i rymy, gety, y plot, y decyzji, DSMG Zapodaję wam bez reszty. Kiedy idę ulicami, ci kolesie z budziurami Tak, tak, tak, tak, komisami, tak, tak. Już teraz nie zdani, poróżniła na sera Tyle raz po raz Oni nie gumają, o co chodzi Jak to grać? Stop, stop człowieka, stop Stop, nie rób tego, pierwszy krok jest trudny, ale nie dla niego, rozbytlona jego dwa, ona ciągle głodna, mylące te gesy, myśli przesadne słowa, ja naprawdę nie rozumiem takich gości, którzy tak, nie będę tolerował, kulturę, wypierdolą, że prowadzi to tylko do jednego, do rozpadu społecznego, ze szmacenia masowego, hej koleśnia, tylko ty tam stoisz, nie zgubiłeś czasem pały, bo dlaczego się tak boisz, ja tego będę słuchał, nawet jak wypadnę z gry, Tany chłopcy zbity, Córze, ja patrzę, ja patrzę, ty, ja ty co patrzę. powiesz co zrobisz najpierw posłuchaj mnie, eee. ja nie życzę nikomu, kurde wcale eee. źle. Gdy eee. nie kumasz tego stylu to po prostu odejdź to I nie miej do muzyki ani do mnie Bo, no. on, bo ja wszyscy taki ja, jeszcze raz powiem wam, bo jesteście ziomalami i dobrze was znam, cały dam. świat jest jeden i rasa jest jedyna, będzie chciał to coś zmienić, zakierować wszyscy, CDS, CDS, jest tu jest, wszyscy tu na tej sali pełen respekt, idzie ję, jest tu jest. Wszyscy tu zebrani na tej sali, pełen respekt, idzie ję, jest tu jest. Wszyscy tu zebrani na tej sali, pełen respekt, idzie ję, z jest tu jest. Wszyscy tu zebrani na tej sali, pełen respekt. o matko jak chcę obecny, teraz mój styl prezentuje niebezpieczny, tak jak mój brat, pierwszy, drugi, trzeci, ZDS Klan, niebezpieczni, poeci już leci, zrymowane słowo rozwala twój bus, co nie tak, twoją głową, moją mową jednakowo napierniczą, wokoło i znowu nad głową swą z połową pojawia się gołą z białą flagą pokojową co z tego kolego czy ja robię coś złego Mary i Juana pochłonęła mnie całego ciekawego Coś ci popowie, słuchaj to się dowiesz Pytania, odpowiedź, kurwa to nie spowiedź To nie wierza, ani proza moich rymów, nowa doza do nosa Albo do płot patrzę kurwy synu na mój rozkaz, dupę róży Tak Spójrz przód marsz, nabijaj, przypalaj, wciągaj, odpalaj, wypuszczaj, i jaraj i na nowo przypalaj, potrzymaj trochę dłużej, a teraz pierdalaj, jednak czyń do znudzenia, następny do golenia, misz ja mis, a, książę palenia i nic się nie zmienia, marzenia, widzenia, ja nie namawiam jeśli nie chcesz do widzenia, uciekaj, nie zlekaj, bo może stać ci wszystko, gdzie jest proste powisz czas, Ty tutaj są. Pierwszy znak, pierwszy magiczny rap, hip, hop Zagrożenie dla szarego społeczeństwa Nie ma już ucieczki, ej, stój gdzie gay respect, motherfuckers, respect, motherfuckers tu jest Well, respect, VDSS, VDSS, who is? We're all gathered here